najbiedniejszym pocztowcom zdarzało się podczas bitew używać skrzydeł, gdyż były one jak, jako taką ochroną przed cięciami szabelki. A drugie sprostowanie... Z drugim sprostowaniem jest to, że Mieszko I nie był pierwszym... Nie był jedynym niekoronowanym... Nie, nie był jedynym... Jak to było? A ja powiem. Mieszko I...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 Drugie Twist and Shout i pierwsze Can't Buy Love. Pierwszy album Please Please Me, podobnie, podobnież następny With The Beatles, składały się głównie z coverów. Nawet popularne Twist and Shout nie zostało napisane przez ani Lenona, ani McCartneya, to po prostu cover. Jednakże już album A Hard Day's Night, do, którym nawet, do którego nawet film wyszedł.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 Kolejną ciekawostką może być utwór Tomorrow Never Knows, gdyż został on nagrany normalnie, jednakże niezbyt się spodobał, muzyka została puszczana od tyłu i do niej nagrany wokal, przez co brzmi dość dziwnie. A treść tego utworu jest oparta na Wedach, czyli świętych księgach hinduizmu. Na pół roku The Beatles zeszyli się w studiu. Nikt nie wiedział, co tam robią, po tym, że biorą LSD i coś kombinują z muzyką. W taki oto sposób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 Następnie o tym zapomniał na słownie kilka dni przed wydarzeniem. Przypomniane mu to zostało i na szybko napisał utwór, który został, no jakby nie patrzeć, hymnem hippisów. Kolejnym albumem jest y, album o nazwie po prostu The Beatles, który ze względu na białą okładkę jest zwany White, y, White Album, jest szeroko. Y, jest to podwójne wydawnictwo zawierające 30 utworów i znowu Wiele utworów ma swoje specyficzne historie, powiązane wydarzenia i inne ciekawostki. Pierwszym ciekawym utworem omawianym z tej płyty jest utwór Glass Onion, który jest yy, stanowicie nawiązanie do poprzednich utworów Beatlesów, na przykład. na przykład do Lady Madonna, There's a Place, Strawberry Fields Forever, yy, I Am the World", The Fool on the Hill oraz Fixing a Hole.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 Kolejnym ciekawym utworem z tejże płyty jest "Halter Skelter. No, po pierwsze jest to utwór uważany za jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy heavy metalowy utwór w historii. No, brzmienie bardzo mocne, tematyka po prostu seks. Co się z tym utworem wiąże? Charles Manson, no, jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców, człowiek o no, psychice, czciciel y, szatana itd., itd.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 No, tak zwany rooftop concert. No, po prostu ludzie, którzy chodzili ulicą, nagle strzeli dzięki zespołu, który leciał z dachu budynku. Koncert, jak najbardziej, na żywo. Można znaleźć dokumentację na popularnym serwisie YouTube. Utwór I Me Mine został napisany już po odejściu Johna Lennona z zespołu. Ponadto, wszystko kilka luźnych ciekawostek. Po pierwsze, no, nie, nie powiedziałem o tym wcześniej, kiedy był ku temu czas, jednakże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 Albo she's leaving home Wednesday morning at 5 o'clock when, when the days begin. No, kiedy to rzekomo był ten wypadek Pola. Ogólnie takie nawiązanie jest cała masa. Przytoczenie ich wszystkich zajęło mi za dużo czasu i na ten temat można by zrobić osobną audycję, dlatego nie będę tego mówił. No, fakt jest faktem. Ktoś za Pola McCartney'a cały czas gra. Nomen omen 10 kwietnia 1970 roku. zespół